Rozmowy w deszczu. Słuchacie programu Rozmowy w deszczu przy mikrofonie Maurysy HaWranek. Dzisiaj moim gościem będzie Jordan Sibura ze Szwajcarii. Witaj, Jordanie. Witam serdecznie. Okazją do dzisiejszego spotkania jest fakt, że niedawno w Szwajcarii wybudowano najdłuższy podobno tunel świata. Czy Jordania, ten tunel faktycznie jest najdłuższy i czy także dłuższy od Eurotunelu? Tak. To jest najdłuższy tunel na świecie, ma 57 km długości. Tu Eurotunel ma 9, czyli prawie 50 km długości. A tak jeszcze przy okazji można powiedzieć, że to są właściwie dwa tunele, bo ten Gotar Tunnel składa się z dwóch niezależnych od siebie rur, czyli tak naprawdę jakby dwa, dwa tunele wykopano o długości 57 km. I tak, to są najdłuższy tunel na świecie. Po co go zbudowano i jak długo to trwało? Sama budowa tego tunelu trwała tutaj ponad 10 lat, a zbudowano go no, z prozaicznego powodu. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś przejeżdżał przez Szwajcarię wybierając się z Niemiec powiedzmy do, do Włoch, czy w drugą stronę, to na pewno stał w korku niejednokrotnie, zwłaszcza, zwłaszcza latem, kiedy jest natężenie ruchu większe. No To jest główny powód, dlatego, żeby żeby odciążyć ruch. No, dotychczasowy tunel, 16-kilometrowy zdaje się tunel dla samochodów jest totalnie przeładowany. Czy możesz powiedzieć, jak sam tunel wpłynął na środowisko? Bo wiesz, on zawsze jakieś za i przeciw. Znaczy w tej chwili trzeba jeszcze dodać, że tunel nie został jeszcze otwarty. To jest dopiero przekopano do tego października, więc jeszcze jako takiej namacalnego... namacalnego Dowodu, znaczy nie, jeszcze nie widać tych, tych, tych rezultatów tego tunelu, bo dopiero w 2017 ma zostać włączony do ruchu. Mają jeździć w nim pociągi, bo to jest tunel kolejowy. Aha, czyli nie samochodowy, tylko kolejowy. Tak, kolejowy. I chodzi o to, żeby towary, ludzi, wrzucać na pociągi. Czyli tak, takie znane w Polsce hasło TIRy na tory, jest jakby głównym powodem budowania tego tunelu. Czy były jakieś głosy przeciwne budowie tego tunelu? Jak wiadomo, nigdy nie ma jednomyślności. Jakie były głosy przeciwko? No tak, oczywiście były głosy przeciwko. Głównym powodem, dlaczego podniesiono te głosy, to były koszty, gdzie niektórzy dawali sobie sprawę z tego, że te szacowane na początku 8 miliardów nie zostanie osiągnięte, że na tak długoterminowy projekt to jest optymistyczna wersja, że technicznie jest to niewy niewykonalne. Co ciekawe jest, okazało się, że rzeczywiście w 92 roku było to technicznie niewykonalne, bo w roku Dopiero w 1998 zakończono, zakończono taką fazę testów. Wtedy dopiero opracowano technologię, jak przekopać najtrudniejsze kawałki alpejskich, nawet tych gór. Więc po części ludzie, którzy podnieśli krzyk protestu, mieli rację, ale tylko w części, bo, bo jak widać, udało się przekopać i wszystkie techniczne problemy udało się rozwiązać. Czyli główne głosy przeciwne to dotyczyły głównie kosztów, tak? Tak, chodziło głównie o koszty, bo szacowano 8 miliardów, a można powiedzieć, że w tej chwili efektywnie e, koszt wzrósł trzykrotnie. Znaczy, ale mówię o, nie tylko o tunelu, tylko o całym projekcie, o całym projekcie e, NEAT, który ma na wynieść 24 miliardy. W się. Sensie. Bo NEAT, bo tunel trzeba powiedzieć jeszcze, że ten tunel jest tylko częścią takiego większego projektu, jest jakby mówiąc, na, może naj, najdroższa część tego projektu ale jest tylko jego częścią. a Chodzi o to, żeby połączyć północ z południem, czyli Genułę z, z Rotterdamem, szybką, płaską siecią linii kolejowych, żeby można było przewozić no, pociągami towary. Wspominaliśmy o kosztach. Z tego co wiem Szwajcarzy go finansowali. Było referendum w tej sprawie. Czy Szwajcarzy lubią płacić podatki na takie wielkie projekty? A myślę, że nikt nie lubi płacić podatków. Szwajcarzy się pod tym względem nie różnią od nas, ale jest jedna zasadnicza różnica, To tutaj bym wspomnieć o systemie podatkowym Szwajcarii. System Szwajcarii jest podzielony na trzy części. Kantony, gminy i bur, czyli jakby taka no, konfederacja, mają, mogą same ustalać podatki. Czyli gmina ustala swoje własne podatki, kanton ustala swoje własne podatki i konfederacja ustala podatki. I w związku z tym chętniej płaci się podatki, zwłaszcza te gminne i kantonalne. Oczywiście trzeba dodać, że Szwajcaria jest demokracja bezpośrednia i zawsze jest referendum i samemu się decyduje na co te podatki zostaną przeznaczone. To tak jakby lokalnie. A jeśli chodzi o ten projekt, to myślę, że nie było takiego wielkiego problemu z płaceniem tych podatków, ponieważ ludzie doskonale sobie zdawali sprawę, z korzyści, jakie ten cały projekt przyniesie, zwłaszcza właśnie odciążenie ruchu, rzucenie na, na tory tirów, towarów, odciążenie środowiska, ni, ni spalin, ni smrodu i tak No i nie można zapomnieć, że też jest to pewnego rodzaju maszynka do robienia pieniędzy, bo każdy samochód, każdy tir na torach to jest opłata, a dzięki temu będzie można zmusić właśnie tiry do, do jazdy właśnie pociągami. Czy to jest ustawowo jakoś narzucone, że mają jeździć tutaj pociągami, czy dobrowolność? Myślę, że będzie można to ustawowo w jakiś sposób wyregulować, ponieważ do tej pory zakazywała to taka masyjna organizacja, moim zdaniem, dotycząca wolnego handlu, ale jeżeli będzie, będzie właśnie taka możliwość przejazdu koleją, to zdaje się, że będzie można to ustawowo jakoś wymusić. Bo słyszałem, że podobno w Austrii właśnie jest tak, że tiry są przerzucane na tory. Tak, ale nie wszystkie i jest to właśnie tam Unia Europejska i cała ta organizacja wolnego handlu nawet unieważniła jedno referendum w Foralberg, które chciało podnieść opłaty, żeby zmusić właśnie więcej tirów na tory. Właśnie ta organizacja unieważniła to referendum ze względu na to, że wolność handlu i obrotu towarami stoi powyżej lokalnych interesów itd. Tak Przejdźmy może teraz do bezpieczeństwa tunelu. Było już parę awarii w Eurotunelu. Czy przewidziano jakiś system zabezpieczeń w razie katastrofy, awarii i tak dalej? Tego co się orientowałem to ma być to jeden z najbezpieczniejszych tuneli na świecie pierwsze to są jakby dwa równoległe tunele obok siebie, czyli powiedzmy w jednej takiej rurze będzie jechał pociąg tylko w jedną stronę i w drugiej rurze obok w drugą stronę. One są połączone między sobą co jakiś odcinek w ten sposób, że w razie jakiejś awarii mogą ludzie przejść do drugiego, no do drugiego tunelu, w który, którym nie było żadnej katastrofy. Oprócz tego jest jeszcze jakby trzecia rura taka wentylacyjna, co kawałek są też e, specjalne miejsca, w których pociąg mógłby się zatrzymać w razie na przykład gdyby zauważył, że się pali, czy, czy coś w tym stylu. I myślę, że na pewno zastosują e, jedną z najlepszych technologii. Już sam Kostoryz o tym mówi, bo, ponieważ sam tunel miał kosztować właśnie też 8 miliardów, a będzie kosztował 12, e, z czego tylko 4 miliardy są przeznaczone właśnie na podwyższenie standardów bezpieczeństwa ochrony środowiska i tak dalej, czyli 4 miliardy to jest, to jest sporo pieniędzy, żeby podnieść. Bo w czasie się tego głosowania były inne standardy i dlatego też te koszty tak wzrosły. Czy kiedy ogłoszono, iż przekopano tunel, czy Szwajcarzy w jakiś sposób, nie wiem, świętowali ten sukces, czy co się działo w mediach szwajcarskich? O, oczywiście, to było wydarzenie dnia w telewizji nadawano na, na żywo przekopanie tego tunelu, no, taką ciekawostką, to mi się przypomniało, to wyobraźcie sobie, że tunel ma 57 km, mniej więcej w połowie, można powiedzieć, że dwie wielkie maszyny się spotkały. Każda maszyna ma średnicę około 10 metrów, czyli tak, można powiedzieć, z grubsza 6 facetów, jeden w drugim postawionych. I te maszyny spotkały się wcześniej, już dużo wcześniej w ustalonym czasie, czyli dotrzymano terminu. No i teraz najlepszą ciekawostką jest to, że granica błędu wynosiła 1 cm, poziomie i 8 centymetrów w pionie, czyli praktycznie no, no praktycznie do, precyzja to, bardzo duża tak, no to no, w porównaniu do naszych autostrad, które się nie, nie spotykają tutaj 2000 metrów pod ziemią, e, takiego typu dokonanie, no to nie wiem mi się niezłym wyczynem co sądzisz o e, samym tunelu prywatnie, co myślą także o tym Szwajcarzy, twoi sąsiedzi e, prywatnie uważam to za wspaniały pomysł nie słyszałem nikogo, kto by uważał to za coś złego. Nawet niedawno słyszałem wywiad z takim panem, zapomniałem, nie pamiętam jak się nazywa, ale on właśnie podnosił największy protest przeciwko budowie tego tunelu i, i przyznał sam, że jest pod wrażeniem, że się udało pokonać te wszystkie przeszkody. Bardzo się cieszę, że udało się to tego dokonać. Jest to inwestycja długoterminowa, co jest też ewenementem na skalę światową można powiedzieć, bo tak naprawdę korzystać będą z tego przyszłe pokolenia. Wiadomo, że Szwajcarii w tej chwili korzystają te pokolenia z pracy wcześniejszych pokoleń, Tutaj mniej więcej na tym polega demokracja bezpośrednia, że jeżeli głosujesz to masz na względzie swoje dzieci, swoje wnuki, nie zawsze tylko myślisz o sobie w przeciwieństwie do polityków, którzy mają tylko kadencję czteroletną przed swoimi czasami. Tak. I wiele potrafią na bałaganić e, licząc, że problemy spadną na następców. No tak, dokładnie. A po mnie to już niech będzie potop. Nie? Mhm. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać do naszej rozmowy? Mm, jeszcze wracając do podatków. Ciekawostką jest to, że Szwajcarzy zdecydowali się w referendum podnieść podatki, żeby sfinansować ten projekt. I na przykład... E, Podniesiono VAT o 1%, podniesiono cła na benzynę, ale tak naprawdę lwia część tego projektu jest finansowana przez opłaty tranzytowe. Ciekawacką jest to, że bardzo dużo podatków w Szwajcarii jest połączona z e, konkretnym przeznaczeniem. Czyli na przykład e, podatek na papierosy jest przekazywany na, na leczenie osób na raka, czy właśnie opłata tranzytowa jest przeznaczona na rozbudowę sieci kolejowej i, e, i drogowej. I ktoś tego pilnuje ściśle, żeby to nie szło na coś innego. No wiesz, u nas też płacimy różne podatki na jakiś konkretny cel, no ale potem te pieniądze nie, nie trafiają tam, gdzie trzeba. W Polsce po pierwsze chyba nawet nie wiem, czy, czy jest to gdzieś wyszczególnione. No wiesz, podatek na przykład za paliwo miał iść na rozbudowę dróg. Akcyza z papierosów miała iść na właśnie leczenie raka. Akcyza z alkohol miała iść na leczenie alkoholików. I pokazuje, że no, gdzieś te pieniądze znikają po drodze. No nie no, w ale jest to nie do pomyślenia, bo, bo przecież e, prawie na każdą taką decyzję e, ona jest podejmowana w referendum, ona jest wiążąca, więc jeżeli jakiś polityk czy grupa polityków chce sobie coś tam pozmieniać, to od razu powstaje referendum, raban i, no i nie można tak sobie przerzucić pieniędzy z jednego worka do drugiego, no to, jest, e, to jest nie do pomyślenia, poza tym wszystko jest... E, wszystko jest oficjalnie, każdy co do, do centa jest rozliczone, także można sobie sprawdzić na stronie internetowej Konfederacji. Nie, nie, to, to, to tego typu rzeczy są nie do pomyślenia. Mhm. Czy podatki spadną, kiedy projekt zostanie zrealizowany? Mam na myśli e, o ten procent podwyżki? Teoretycznie tak, chyba że wymyślą znowu przeznaczenie go na coś innego. Ale według projektu ma ten podatek spaść właśnie o tym 0,1%. To jest 0,1%. Dobrze. W takim razie dziękuję Ci Jordanie za rozmowę. Dziękuję również. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Gościem programu Rozmowy w deszczu był Jordan Sibura. Realizacja, prowadzenie i montaż Maurysy Chawranek dla Radia Wolne Media.